brat na początku przeczytał psalm 73, widzimy tam, jak niejednokrotnie w naszym życiu patrzymy na ludzi, którzy są z daleka od Boga i możemy powiedzieć, jak im się świetnie powodzi, jak oni mają fajnie, jak nie brakuje im niczego i powiedziałbym, Czasem niektórzy z zazdrością nawet w kościele patrzą. Mówią, gdzie jest to błogosławieństwo Boże? Ten ostatni, dwudziesty trzeci werset mówi, ale moim szczęściem jest być blisko Pana. Pokładam nadzieję w Panu, Bogu moim. I to jest wspaniałe, wiecie, że mamy ten przywilej być dzieckiem Bożym, wyróżnionym tak niesamowicie wyróżnionym przez śmierć Pana Jezusa Chrystusa. Chciałem dzisiaj, abyśmy spojrzeli na to, nasze na, nasz życie, w którym miejscu się znajdujemy. Ile tych tęsknot, załóżmy, do wzorców tego świata w naszym życiu jest. Ile różnego rodzaju znaków zapytania budzi się w naszym sercu. Jak ten świat ładnie wygląda, jak ci ludzie ładnie wyglądają, na wiele rzeczy ich stać, jakże oni są czasem fascynujący i piękni. Dzisiaj padło nawet stwierdzenie o Jacksonie. Początek i śpiew jego może był piękny, dla mnie nie, przyznam szczerze, ale popatrzmy, jaki był jego koniec. Słowo Boże nam mówi, że patrzmy na tych, nie jak zaczynają, ale patrzmy na koniec ich życia. Powiem szczerze, że, dziś, że dzisiejsze zagrożenie i atak szatana jest bardzo silny na społeczności, na dzieci Boże. Szatan wie, że to jest krótki czas i chce wyrwać i zabić każdego. I ten bój to trzymy. Ale tak jak mówiłem, my musimy spojrzeć na na koniec, na wzorce pewnego rodzaju osoby, które pokazują nam, jak żyły, jak postępowały. Niewątpliwie najlepszym wzorem jest Pan Jezus. Po to przyszedł, żeby nam zostawić przykład i mamy wstępować w Jego ślady. Bardzo lubię cytować wypowiedź jednej siostry, Ruth, która mówiła w ten sposób. Mówi, statek na morzu, Blisko morza macie, rozumiecie to. To jest bardzo dobrze. Ale woda w statku to jest tragedia. I porównała to do tego, że kościół w świecie to jest dobrze, to jest wspaniale. Kościół musi żyć, musi być silny. Ale świat w kościele to jest tragedia. I kiedy patrzymy, chciałbym dzisiaj zrobić takie wyzwanie w nas, w którym miejscu jestem. Popatrzysz, komu służę dzisiaj Jakie jest moje życie, jakie jest moje serce Bo to jest to, że niejednokrotnie oglądamy ludzi Którzy postępują bardzo pięknie Osoby, które można by było powiedzieć niejednokrotnie Są jakby wyzwaniem dla nas I chcielibyśmy przykład z nich brać Ale tak naprawdę Bóg bada serce tak naprawdę Bóg zgłębia tajemnicę naszego serca i chce, abyśmy tam w tym... Przepraszam, bracie, tylko chwilkę. Szukam pilota. Jest. Wracając do Słowa Bożego, bo tak jak wiecie, dzisiaj ma usługiwać jeszcze mój brat, będę skracał się. Chciałbym, abyśmy dzisiaj spojrzeli przez pryzmat Słowa Bożego. I odnieśli to do siebie, jak postępujemy, komu dzisiaj służymy, co jest dla nas atrakcyjne, co jest dla nas tak bardzo ważne, komu się kłaniamy, komu hołd oddajemy i komu służymy. Niewątpliwie Księga Objawienia jest taką księgą, która pokazuje nam w tym widzeniu, które otrzymał Jan, koniec tego świata. Ostatnie akordy wydarzeń, ale również w tym ujął Pan ludzi, którzy się znajdują u Bogu Chrystusa, a więc ludzi, którzy zakończyli życie na tym świecie i otrzymali to, ten dar, to zbawienie, które, ten przywilej przebywania razem z Bogiem. Chciałbym, abyśmy zobaczyli, jacy to byli ludzie, żebyśmy się przyjrzeli i czym oni się charakteryzują. Otwórzmy trzeci rozdział Księgi Objawienia i popatrzmy na werset 21, który mówi nam o stanie zboru w Laodycei, ale który również pokazuje nam odnośnik do Pana Jezusa. Tutaj widzimy tych ludzi, którzy staną w niebie i będą mieli ten przywilej być w obecności Najwyższego. Słowo Boże mówi, zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na Jego tronie. A więc widzimy, że ci, którzy tam stanęli, Razem z Chrystusem oni się okazali zwycięzcami. Zapytałbym, jakimi zwycięzcami? Gdybym tak zapytał każdego z nas, podejrzewam, że każdy z nas udzieliłby mi troszeczkę innej odpowiedzi. Mógłbym powiedzieć również, że punktem odniesienia jest sam Pan Jezus Chrystus. Tak jak ja zwyciężyłem, mówi do nas. Chciałbym, żebyśmy otworzyli Ewangelię Jana, i tutaj w 16 rozdziale, tak spojrzeli na wypowiedź Pana Jezusa. W 33 wersecie Pan Jezus mówi. To powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. A jesteśmy bliżej. Jezus zwyciężył świat. Znowu, gdybym zadał pytanie, co to znaczy zwyciężyć świat? Myślę, że też odpowiedzi by były różne. Gdybyśmy sięgnęli do tej samej Ewangelii, ale czternasty rozdział i trzydziesty werset, słowa Pana Jezusa również mówią nam. Już wiele nie będę mówił z wami. Nadchodzi bowiem władca świata, ale nie ma on nic do mnie. A więc widzimy, że jest władca tego świata i tym władcą tego świata, my sobie zdajemy sprawę, jest nikt inny jak diabeł, jak szatan, jak przeciwnik, ten, który nie daje nam pola do popisu, to jest ten, który jest oskarżycielem, ten, który jest, można powiedzieć, kłamcą, ten, który jest złodziejem, ten, który chce zabić, podeptać Który chce zniszczyć I widzimy tutaj, że Osoba, która jest w Chrystusie Ma poczucie bezpieczeństwa On nie ma do nas prawa To jest niesamowite Że Bóg daje nam ten wielki przywilej Że jeśli jesteś w Chrystusie Jesteś nowe stworzenie Jeśli jesteś w Chrystusie to szatan do Ciebie nic nie ma. A więc możemy powiedzieć, że moim szczęściem jest być blisko Boga. Że moim szczęściem jest być w Chrystusie. Moim szczęściem to jest to, że szatan nie ma w tym momencie do mnie żadnego prawa. O jakim świecie mówi tutaj Pan Jezus? Co On ma na myśli, mówiąc, że królestwem tego świata, tym królestwem, które jest na ziemi, władcą tego jest szatan, tego świata, można było powiedzieć, jak on tutaj to precyzuje. A więc kiedy popatrzymy, to Słowo Boże używa nam takich określeń, które zbliża nam to pojęcie świata i dzisiaj wiemy, że jest to stworzone przez Boga na tej planecie, ziemi, i to, co tam było, więc wszystkie zwierzęta, wszystkie rośliny, wszystkie góry, lasy i tak dalej są częścią tego świata. Ale są i ludzie. My do nich należymy. I to jest świat materialny, ale jest również świat duchowy. Ten wymiar, o którym mało ludzie mówią. Ten wymiar duchowy, gdzie mogę mieć więź z moim Panem, z moim Bogiem, mogę mieć społeczność. Gdybym zadał pytanie, czy Jezus żyje? Amen? To nie jest 2000 tysiące lat temu, wydarzenia opisane i koniec, jak niektórzy myślą. I teraz czekajmy, aż On przyjdzie. Ale On żyje, On autentycznie działa, On autentycznie jest w naszym życiu. Czy to odczuwasz? Czy to przeżywasz? Czy tego doświadczasz? Przez szereg lat, kiedy byłem młodym człowiekiem, przekonywano mnie, że dary to już minęły, dary już nie funkcjonują, apostołów już nie ma i sprowadzili, wiecie, oddawanie czci Bogu i chwałę do religii. I my sobie zawsze musimy zdać sprawę, w którym miejscu jesteśmy, czy przychodząc tutaj, też nie jestem pewnym elementem wyznawanej religii. Albo przychodzę tutaj z otwartym sercem, że chcę doświadczyć Pana, że chcę Jego dotknięcia. Chcę z moim Panem mieć społeczność. Bóg jest żywy. Niejednokrotnie mówimy Amen. Ale czy tego doświadczasz, mówi bracie i siostro? Czy żyje Chrystus w Twoim codziennym postępowaniu, twoim życiu. Czy to duchowe prowadzenie, jakim jest Duch Święty, ten niesamowity przywilej, jaki nas spotkał, to wyróżnienie, że sam Bóg przychodzi i zamieszkuje w nas, bo jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Wielu ludzi poprzestaje na tym, aha, otrzymałem szans w Duchu Świętym. Posiadam cząstkę Boga, ale to jest skarb. I co my z tym skarbem robimy? Jak my ten skarb wykorzystujemy? Jeśli według Ducha żyjecie, według Ducha też, postępujcie. A wiecie, to jest wyzwanie na każdy dzień. Ja muszę z moim Panem i co? Z Duchem Świętym żyć codziennie. Codziennie postępować. Do czego mi to jest potrzebne? Ano do tego, żeby okazać się, że jestem zwycięzcą. Mogę pokonać to wszystko, co jest z tego świata i nie dopuścić szatana i da, nie dać mu pola w moim, w moim życiu. W pierwszym liście Jana, w piątym rozdziale, apostoł Paweł, apostoł Paweł takie słowa mówi, że określa i charakteryzuje ten świat. Pierwszy list piąty rozdział i dziewiętnasty werset, tutaj w tym fragmencie słowa Bożego apostoł Jan, ten co oczywiście miał również Boże objawienie, co dzisiaj możemy czytać w Księdze Objawienia, w Księdze Apokalipsy, dotyczącej ostatnich, że tak powiem, akordów istnienia tej ziemi. W piątym rozdziale i w dziewiętnastym wersecie mówi nam tak Dobitnie, my wiemy, że z Boga jesteśmy, a cały świat tkwi w złem. A więc widzimy, że świat jest pod panowaniem szatana i tkwi w złem. Musisz wyrwać się z tego świata, musisz swoje życie powierzyć Bogu. I tak jak żyjemy w tym świecie i Kościół żyje na falach tego oceanu dzisiejszego świata, tak jak ten okręt, ale Kościół powinien nie pozwolić światu wejść do wnętrza, bo tak jak ten okręt zatopi go. Cały świat tkwi złem. Dzisiaj ludzie mówią, jaka szlachetna osoba, jaka piękna postać, Ile on pomocy niesie, ile on darów finansowych, dzieł charytatywnych robi A wybudował szkołę, a jakiś dom opieki i tak dalej Ale moi kochani, niejednokrotnie widzimy o szlachetności działań tych ludzi Ale one są często poza Bogiem Ci ludzie to w pewnym momencie robią dla siebie A Bóg pada serce. Bóg przychodzi i swojej niesamowitej obecności chce przemienić moje życie, chce, żeby było lepsze jutro, pojutrze, chce zmienić życie każdego z nas. śpiewaliśmy pieśń o tym, że należymy do Pana, że jestem Twój, że wielbię Boga całym sercem. Często mam pewne refleksje na ten temat i mówię, Czesław, śpiewasz i wypowiadasz słowa, ale czy w Twoim życiu tak jest? Czy oddajesz Bogu swój czas, swoje talenty? Czy On jest naprawdę całym Twoim życiem, jak to niejednokrotnie śpiewamy? I myślę, że takie słowa niejednokrotnie żeście słyszeli. Świat. Ale kiedy otwieramy Ewangelię Jana w trzecim rozdziale i szosnastym wersecie, tutaj widzimy posłanie, posłanie i przesłanie Bożej miłości dla całego świata. Bez względu jak wyglądają ci ludzie. Gdyby to przesłanie nie usłyszało moje serce, dzięki Boże jemu miłosierdziu, z pewnością bym tutaj nie był. Byłem człowiekiem, który... Był człowiekiem tego świata. Może niejednokrotnie, jak patrzymy na ludzi, tego nie widać. Ja byłem szulerem karcianem. Oszukiwałem ludzi. Tylko w miłości Bożej mogę się z wami tym podzielić dzisiaj. Ale byłem złym człowiekiem, który przyniósł z wielu domach wiele płaczu i bólu. Bo jeśli ktoś ze mną przegrywał całe wynagrodzenie i rodzina nie, nie mogła żyć, bo nie miała środków, bo ojciec poszedł i grał w karty, a trafił na takiego, takiego jak ja, to został bez pieniędzy. Mnie to nie interesowało, co się dzieje z jego dziećmi, jego domem. Mnie interesowało to, żeby mnie było dobrze. Dzisiaj też wiele wzorców mówi, najlepsza to skóra, fura i to komóra dobra. To są wzorce, to są pewnego rodzaju wyzwania świata. Pieniądz dzisiaj jest niesamowitym. Ale Pan poruszył moje serce, kiedy czytamy w XVI wersecie, wielu z nas zna na pamięć, gdzie Bóg wyraża miłość swoją do człowieka, każdego człowieka, bo Pan chce, aby każdy był zbawiony. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dałaby każdy każdy. To jest niesamowite. Kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. A więc widzimy, kiedy byliśmy w świecie. Ja do 1986 roku byłem w świecie. Żyłem, można powiedzieć, wartościami tego świata. Dzisiaj, tak jak wspominałem, że doceniany jest pieniądz, pozycja, Niezależność, siła. Od, ma, od małego dzieci, od przedszkola dzisiaj wprowadza się w ten nurt. Bądź silny, nie, nie, nie lituj się. Ty masz być mocny, ty masz łokciami się przepychać, żeby coś znaczyć. To są wzorce tego świata. I widzimy, że one nie współgrają z tym Bożym miłosierdziem. I tak wiele łaski okazał mi Bóg, kiedy zapukał do mojego serca, przynosząc proste przesłanie Ewangelii, która mi uświadomiła Bożą miłość i łaskę, którą Bóg wobec mnie okazuje. Kiedy byśmy sięgnęli do listu Jakuba, Jakub sobie w swoim czwartym rozdziale w czwartym swoim rozdziale, kiedy pisze to przesłanie do Kościoła i w czwartym wersecie również pomaga nam zdefiniować pojęcie i relacje ze świata. Czwarty rozdział, czwarty werset mówi, wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Wielu z nas nie wie. Wielu z nas nie docenia tego zagrożenia w swoim życiu codziennym, ale on tak bardzo dobitnie mówi. Czy wy nie wiecie? że on to nie mówi do ludzi niewierzących, on to mówi do tych, którzy są jego braćmi. A dlaczego tak mówi? Dlatego, że jest rozgoryczony ich postępowaniem. On mówi, czy wy nie wiecie? Czy wy się zapomnieli o tym? Że przyjaź ze światem, to co? To wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Mój kochani, nie ma remisu. Nie ma wyjścia, wiecie, na teren neutralny. Albo idziesz po polu niezaminowanym, albo przechodzisz tą linię i jesteś na polu zaminowanym. I nie łudźmy się, nie będzie tam żadnej taryfy ulgowej. Kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Niektórzy wchodzą w te wszystkie układy ze światem, nie zdając sobie sprawy, że oddalają się w tym momencie od Najwyższego. Ten sam autor, Jakub, w pierwszym rozdziale i w 27 wersecie, kierując do nas dzisiaj to słowo, robi wyzwanie i mówi, czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to, aby nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli i zachować siebie, co? Niesplamionym przez świat. A więc, moi kochani, wyzwaniem dla nas na każdy dzień jest to, stronić od brudów tego świata. Nie brać udziału w tym, co świat dzisiaj tak bardzo preferuje, tak bardzo podaje na tacy, zachęcając i nęcąc jak dzieci cukierkami na tacy. O, jakie ładne opakowanie, zazwyczaj to jest ładnie opakowane. I każdy się spodziewa, że to dobrze smakuje i sięga po to niejednokrotnie. Kiedybyśmy spojrzeli na Jana, który również w tej kwestii, w swoim pierwszym liście, zawarł apel i scharakteryzował ten świat, abyśmy sobie przybliżyli, również dzisiaj, myślę, że znamy to słowo, ale przypomnę go. Pierwszy list Jana, drugi rozdział i trzy wersety przeczytam od 15 do 17.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 I świat przemija wraz z porządliwością swoją, ale kto pełni wolę Bożą, ten trwa na wieki. A no więc widzimy, że wzorcami tego świata kierują nasze porządliwości. To jest porządliwość naszego ciała, ja chcę, ja to muszę. Porządliwość oczu, jak widzę, to to też muszę mieć, ja muszę być taki sam, ja muszę tak samo wyglądać. Ja muszę tak samo dążyć do tego i osiągnąć, co ten osiągnął. I widzimy tutaj pycha życia. Jakże to jest odwrotne wobec polecenia Pana, abyśmy byli pokorni, bo pokornym Bóg łaskę daje. Jakże potrzebujemy niejednokrotnie pewnego upomnienia Bożego, aby skruszyć swoje serce, aby upamiętać się w swoim postępowaniu Ludzie niekiedy mówią i myślą Że upamiętać to się mu musi tylko grzesznik Upamiętać to się musi tylko ten Który nie zna Chrystusa Nie moi kochani Upamiętać to się musi ten Który popełni błąd I żyje w tym błędzie I nie ma znaczenia Czy jest w Kościele, czy nie jest w Kościele Ale potrzebuje skruchy Potrzebuję złamanego serca. Potrzebuję zapłakać. Panie, bez Ciebie nie dam rady. Panie, tyle rzeczy się w moim życiu zdarzyło. Dziękuję Ci, siostro. U mnie tak jest, jak zacznę, przepraszam, jak zacznę pić, to później nie ma końca. Ale słyszałem, że macie agapę po, po nabożeństwie, Także ugaszę swoje pragnienie. Wracając do tematu, ale widzimy, że my mamy pełnić wolę Bożą. To jest wyzwanie dla nas. My mamy szukać Pana i kiedy objawia nam Duch Święty w swojej miłości, nasze słabości, kiedy pokaże nam nasze upadki, to Pan mówi, jeżeli chodzisz w światłości, jak jest Bóg światłości, to przyjdziesz i to wyznasz. Skruszy swoje serce. Ukorzysz się Bogiem I wiecie, to jest taka Dosyć wysoko postawiona poprzeczka To nasze ja To nasza pycha życia Ja wiem, ja umiem, ja decyduję o swoim życiu Ale jesteśmy pyłkiem w tym dziele Całym stworzenia I Bóg dał nam szansę Zrobił wąski wyłom Wąską drogę I powiedział, przyjdźcie do mnie Wszyscy jeśli ukorzycie się, jeśli zapragniecie, żebym ja was prowadził, jeśli zapragniecie na 100% powierzyć mi wasze życie, oddać mi swoje ręce. W pierwszym liście do ten apostoł Paweł, kiedy przesyłał w swoim liście pouczenia dla tego zboru, który, jak czytamy w pierwszym liście i pierwszym rozdziale, posiadał wszystkie dary łaski. Powiem wam, że zawsze mnie to porusza kiedy w pierwszym liście do Korynta, Koryntian Paweł w pierwszym rozdziale mówi tak, iż nie, wa, nie, nie brak wam żadnego daru łaski. Ale chciałem dzisiaj piąty rozdział przeczytać, fragment z piątego rozdziału, gdzie apostoł Paweł tutaj w fragmencie od 9 do 13 wersetu mówi napisałem wam w liście, abyście nie przestawali z wszetecznikami. Ale nie miałem na myśli wszeteczników tego świata, albo chciwców, czy grabieżców, czy bałwochwalców, bo inaczej musielibyście wyjść z tego świata. Lecz teraz napisałem wam, abyście nie przestawali z tym, który się mieni bratem, a jest wszetecznikiem, lub chciwcem, lub bałwochwalcą, lub oszczercą, lub pijakiem, lub grabieżcą, żebyście z takim nawet nie jadali. Bo czy to moja rzecz sądzić tych, którzy poza zborem? Czy to nie wasza rzecz raczej sądzić tych, którzy są w zborze? Tych tedy, którzy są poza nami, Bóg sądzić będzie. Usuńcie tego, który jest zły spośród siebie. Ja nie chcę analizować tego fragmentu Słowa Bożego w kontekście wykluczeń czy rozważania, rozważania, poszczególnych osób i ich postępowania. tym, który mieni się być moim bratem, ani nim nie jest. Dlaczego? Dlatego, że w jego życiu są wzorce tego świata. On żyje wartościami tego świata. Osiądzie koło mnie na nabożeństwie na tym czasie, on uwielbia, podnosi ręce, on się ładnie modli, ale w jego sercu żyje świat. On teraz myśli, a ja prowadzę biznes, jutro jest to, teraz muszę to zapewnić, a tu, żeby te pieniądze ściągnąć, a teraz muszę tam jechać. W wielu wypadkach tak się dzieje. W wielu wypadkach możemy powiedzieć, że mm, wybaczcie siostry, a też nie ubliżam braciom, którzy gotują, że w wielu wypadkach jesteśmy, załóżmy, na nabożeństwie, a myślimy, aha, teraz przyjmuję brata Franka, on przyjdzie po nabożeństwie, to teraz ten kurczak, który jest w tej mikrofalówce, on się może spalić. I teraz myślę, no chyba muszę 10, 10 minut szybciej wyjść, bo ten brat starowski gór trochę przeciąga to swoją usługę. Rozumiecie? Czy nasze serce jest Bogiem, czy jest Jego Słowem? To nie jest ważne, co ja Wam dzisiaj powiem bo ja wam przypominam, moi kochani bracia i siostry, to co Pan chce do nas powiedzieć. Myślę, że mi nie weźmiecie tego za zły. ale widzicie również, że mamy odpowiedzialność wydawać dobre owoce. To nie słowa decydują o tym, jak mnie odbierzecie. To nie to może, co dzisiaj dotrze do was, bo to Bóg uczyni i ożywi waszym sercu. Ale o mnie moglibyście powiedzieć coś dobrego czy złego, gdyby, gdybyście owoce mojego życia zobaczyli. Ja myślę, że brat Paweł trochę ich zna i dlatego mnie tu dopuścił dzisiaj. Ale to nie znaczy, że ja jestem bez wad. Ja w wielu wypadkach muszę przyjść do Pana na kolanach i przeprosić go za moje łomności i słabości. Owoce ducha są istotnym elementem naszego chrześcijańskiego życia. One są dowodem życia i chodzenia z Bogiem. Przypatrzmy się, jakie wydajemy owoce. Jak nasze życie chrześcijańskie wy wy ten wygląda w tym codziennym naszym postępowaniu. Czy to, załóżmy, chwała Bogu, mój bracie, moja siostro niesie z sobą coś więcej. Kiedy on ma potrzebę, ja wyciągam do niego pomocną dłoń. Ale nie tylko wszystko w porządku, błogosławię Ci, pomodlę się za Ciebie. Ale kiedy on fizycznie odczuje to, że jak ja mam potrzebę, ja nie mam rady, bo jestem samotny, pomalować mieszkanie, to on się znajdzie. Kiedy ja mam inną potrzebę, to on nie zna miejsca, a może, może bym Ci pomógł. Dzisiaj mam czas, dzisiaj dysponuję tym czasem i chcę. Zamiast iść na wystawę motyli, czy jeszcze jakiegoś oręża Wojska Polskiego, gdzie przyjechało do mojego miasta, to ja chcę z tobą spędzić. Jeśli jesteś chory, leżysz w łóżku, to przychodzę do ciebie, aby wziąć chociażby fragment słowa, może go przeczytać. Aby cię pocieszyć, aby cię pokrzepić. To są owoce, które w naszym życiu powinny być. Idźmy tropem Pawa, w do Efezjan, jeśli pozwolicie, skrócę moją usługę, bo byłoby mi przykro, gdyby, gdyby mój brat dzisiaj również nie mógł się podzielić Słowem Bożym w do do Efezjan, apostoł Paweł w drugim rozdziale przetrzytam pierwsze trzy werset, przypomina tym wszystkim, który, z którymi ma przyjemność być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 porządliwości ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. A więc widzimy, on to mówi w czasie przeszłym. A spojrzeli na to, czy wiele rzeczy, które powinno być za nami i dotyczyć naszego życia i czasu przeszłego, nie ma tak naprawdę miejsca teraźniejsze w naszym życiu i naszym postępowaniu. Czy nasze życie chrześcijańskie to podróż? Wiecie, jak niektórzy mówią i upodabniają to do sytuacji, kiedyś podróżowało się więcej pociągami. I pamiętam, że jak jechaliśmy na wczasy z rodziną, jak byłem jeszcze chłopcem z rodzicami, to były takie wagony wydzielone, gdzie można było spać i z tymi bagażami na ten pociąg szybko biegło, wchodziło się do tego, zajmowało te wagony i teraz siadało się na to miejsce, Ach, już jest bezpiecznie, już jest ładnie, pociąg ruszył, ładne widoki. Pa. I niektórzy tak uważają, wiecie, z naszym chrześcijaństwem. Przyjąłem Jezusa, oddałem Mu życie. I tak jak ja w tym wagonie sobie usiadłem wygodnie i teraz jest fajnie, teraz jest ta droga do nieba, teraz jest przyjemnie, już nic nie muszę robić. Ale to tak nie wygląda. Jednak myślę, że Bóg jest wspaniałym Bogiem i uczy nas. Kiedybyśmy otworzyli Ewangelię Łukasza w dziewiątym rozdziale i popatrzyli na wypowiedź Pana Jezusa, którą niejednokrotnie czytaliście i nawet usługę mieliście, która na pewno poruszyła wasze serce, a więc wspomnę tylko o tym, dziewiąty rozdział, ale Ewangelii Łukasza. I tutaj w tym fragmencie Słowa Bożego pa Łukasz autor również dziejów apostolskich, tutaj w 23 wersecie przytacza słowa Pana Jezusa. I powiedział do wszystkich, jeśli kto chce pójść za mną, niechaj się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje mnie. Ta podróż chrześcijańska jest codziennym bojem i to nie jest bój który niejednokrotnie, byśmy powiedzieli, wymaga tych środków cielesnych, ale to jest bój, który odbywa się z mocami duchowymi. Tak wielu ludzi tego nie docenia. To jest bój z władcami tego świata. Jeśli nie będzie z Chrystusem, przekracz tą wojnę. Przekracz wojnę. Ale kiedy będzie z Chrystusem, to nie wiem, czy sobie przypominacie przypowieść, kiedy otoczono miasto, w którym przebywał Elizeusz swoim sługą Gehazim i z uwagi na to, że król Aramu był zdesperowany, kiedy za każdym razem, kiedy szedł na Izrael, to nagle, kiedy chciał przekroczyć granicę, patrzył, oni kurczę stoją. Armia stoi przygotowani do obrony. Wycofał się ze swoimi dowódcami naradził się, poszedł w inne miejsce i widzimy znowu, Izrael tam stał. Mówi, no ktoś mnie nas zdradza, weźcie i zróbcie tutaj porządek i przegląd. I oni mówią, nie, nie, nie, nie, nie. W Izraelu jest taki prorok, któremu Bóg objawia, co ty masz zamiar zrobić. On powiedział, a jaki to prorok? No Elizeusz, znajdźcie mi go. No i znaleźli go. I on posłał, 185 tysięcy ludzi, żołnierzy, ogrążyli całe miasto. I Gehazi, kiedy zobaczył te wojska, mówi straceni jesteśmy Panie. To jest niemożliwe, żeśmy przeżyli. Popatrz, ile jest wojska i nas otacza. I patrzył na to zachowanie. Zupełnie spokojne, Elizeusza. On mówi: A cóż ty się tym martwić? Z nami jest więcej niż z nimi. I prosił Boga, żebym dał wgląd w duchowy wymiar. I Gazi zobaczył. I nagle zobaczył te wojska niebieskie, które stały, żeby ich bronić. Co później się stało? Król Aramu poniósł klęskę, bez żadnego tam wystrzału. Skuszy, czy tam z łuku, czy rzut dzidą, czy walka mieczem Ale Pan obronił swoje sługi. Chciałbym zakończyć tą moją usługę dzisiaj. Chciałbym Was pozostawić z tym. Jaka jest decyzja nasza na każdy dzień? Czy jesteśmy zdolni do tego, żeby działać w imieniu Chrystusa i żyć z Chrystusem i Jemu służyć? Zostaję, zostawię Was z wersetem z Księgi Jozłego, 24 rozdział i 15 werset. To była decyzja, to był głos i postanowienie serca, to było, wiecie, w pełni wynikało ono od pełnego zaufania Bogu. I kiedy czytamy 24 rozdział Księgi Jozuego, to 15 werset tak bardzo nam tutaj mm, robi wyzwanie w naszych sercach. Ale również patrz, popatrzmy, jakie wyzwanie i jaka decyzja w sercu Jozuego. 24 rozdział i 15 werset mówi, a jeśli by się wam wydawało, że źle jest służyć Panu, to wybierzcie sobie dzisiaj, komu będziecie służyć. Czy Bogom, którym służyli wasi ojcowie, gdy byli za rzeką, czy też Bogom Amorejskim, w których ziemi teraz mieszkacie. Lecz ja i dom mój służyć będziemy Panu. Zostańcie z Bogiem. Ja mam donośny głos. Witam Was wszystkich w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla mnie e, nawet może i ten mikrofon by był niepotrzebny, ale ja myślę, że to Duch Święty prowadzi e, ludzwo i On na co dzień daje tak zwany pokarm słuszny na dzień dzisiejszy. I tak jak brat przeczytał ten psalm, znowu będziemy się powoływali na to, co Duch Święty rozpoczął o świecie. Dziś jest trudny czas i chcę kontynuować myśl brata, który czytał psalm 73, a również brata Czesława. Jesteśmy z jednego zboru, ale nie konsultowaliśmy tego, co będziemy mówić. I chciałbym zadać wam pytanie, czy dusza, czy ma się dobrze dusza Twoja? Czy istotnie żyjesz w prawdzie? I widzę, że Duch Święty dzisiaj chce pouczyć nas wszystkich. Moi kochani, otwórzmy trzeci list Jana. Dlaczego dusza? Dlaczego dusza się ma mieć dobrze? Tak jak brat Czesław powiedział, zwycięzcy. A więc widzimy, że bój toczymy nie z ciałem i z krwią, ale... Ja myślę, że jest to możliwe, żeby nasza dusza się miała dobrze. Czy w tym świecie, czy kierunek naszego wzroku ma być w ten świat. Brat czytał, tutaj mówił o różnych zwiedzeniach, gdzie jest prosperita, gdzie jest Ewangelia sukcesu, czy Ewangelia uzdrowienia, ponad wszystko. Ale ja myślę, że nasza dusza się może mieć dobrze. I spróbuję to wykazać przez posłuszeństwo Słowu Bożemu. I czy my zadając sobie te, te pytanie, istotnie żyjemy w prawdzie. Bo jeśli będziemy żyć w prawdzie, to nasza dusza będzie się miała dobrze. Amen? Amen. A więc przeczytajmy w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa trzeci Lizjana, pierwszy rozdział do, do czwartego. Starszy do umiłowanego Gajusa, którego miłuję w prawdzie. A więc widzimy, że nasza miłość, która jest rzeczywistą miłością, nie miłością Phileo, nie Eros, ale miłością agape. Miłością Jezusa Chrystusa, tak jak dzisiaj było przeczytane z Ewangelii Jana. Miłością, która funkcjonuje w prawdzie. I miłowany, modlę się o to, aby Ci się we wszystkim dobrze powodziło i abyś był zdrów, tak jak dobrze się ma dusza Twoja. Najprawdopodobniej nie zwracał uwagi na ciało, ale zwrócił uwagę na to, że jego dusza w Jezusie Chrystusie się ma dobrze. Pożądliwości naszego ciała, naszych zmysłów, powonienie oczy, to nasza dusza. Nasze pragnienia. I widzimy, że Jan zwraca uwagę na to, że dusza jednego brata się ma dobrze. Teraz będziemy ja jestem weterynarzem z wykształcenia, więc zawsze lubię szukać recept w Słowie Bożym. Jak to zrobić, żeby nasza dusza się miała dobrze? Bo to jest walka naszego ciała i naszej duszy. Ale również i duch jest ożywiony, i jest to możliwe, aby nasza dusza miała się dobrze w Jezusie Chrystusie. Uradowałem się bowiem bardzo, że przyszli bracia i złożyli świadectwo o rzetelności Twojej, że Ty istotnie co żyjesz w prawdzie. A więc widzimy, że nie pewnego rodzaju nadprzyrodzone zjawiska, ale to bracia przyszli i stwierdzili, Patrząc to, co brat Czesław powiedział na owoce, mówi On istotnie, co? Żyje w prawdzie Wiecie, moc, ona jest bardzo potrzebna Kościołowi, bo wiara zasadza się na mocy Ale diabeł podra podrabia moc Jeśli my nie będziemy żyć w prawdzie, możemy być oszukani Bo szatan przychodzi w postaci anioła światłości Ale ja myślę, że nawzajem siebie, wyrażając miłość Również możemy stwierdzić, że istotnie ktoś żyje w prawdzie Mając owoce Ducha Świętego, czyniąc dzieło Jezusa Chrystusa, nie potrzeba wielkich rzeczy, aby stwierdzić rozróżnienia duchowego. Ale ten sam ewangelista Jan mówi, badajcie duchy. I tam nie ma mowy o darze rozróżnienia ducha, ale jest mowa o tym, aby każdy z nas badał duchy. Proste badanie, wydawanie owoców w Jezusie. Amen. W istocie również Możemy ocenić, czy ktoś żyje w prawdzie, jeśli znamy słowo Boże. To bardzo proste rozróżnienie. I Biblia dalej mówi w czwartym wersecie: Nie zaś dla mnie, nie ma zaś dla mnie większej radości, jak słyszeć, że dzieci moje co? Żyją w prawdzie. A więc widzimy, że Jan mówi: Nie ma większej radości w nas. I ta radość zmysłowa gdzie dzisiaj szuka się w zborach różnych form aby jakaś radość emocjonalna wystąpiła, ale największa radość jest wtedy, kiedy porusza serce Duch Święty i kiedy możemy stwierdzić, że nasi bliscy bracia, nasze bliskie siostry żyją w prawdzie, amen i wtedy nasza dusza się ma dobrze, bo ona się niepokoi duszo ma jest taka pieśń duszo ma czy my składamy się również ku zastanowieniu się nad naszą duszą, ale aby skracać, bo tą usługę w Tarnowskich Górach mówiłem półtora godziny, także tak tutaj brat porzuczył mi ołówek, bo wykreślałem pewne fragmenty Słowa Bożego, które myślę, że są bardzo potrzebne, ale tak po tych wzgórzach przelecimy tylko. I drugi list Jana, Trzeci rozdział, drugi list Jana, będziemy czytać od trzeciego wersetu do jedenastego. Nie będę długo komentował, żeby nie zabierać nam dużo czasu. Łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i od Jezusa Chrystusa Syna. Ojca niechaj będzie z wami w prawdzie i w miłości. A więc widzimy, że życie w prawdzie jest pomagane łaską Bożą. To, co żeśmy dzisiaj usłyszeli. Nie ma szans dla nas samych. Jeśli jesteśmy w Jezusie Chrystusie, jesteśmy wspomagani łaską, bo łaska ma moc budowania nas w Jezusie Chrystusie. Amen. Łaska źle pojmowana będzie w nas utwierdzała grzech, ale łaska dobrze pojmowana będzie w nas budowała prawdę przez Ducha Świętego. I teraz, kiedy byśmy dalej czytali, urodowałem się bardzo, że między dziećmi Twymi znalazłem takie, które chodzą w prawdzie, jako przykazałem nam Ojciec. A więc widzimy, że nie wszystkie dzieci chodziły. Nie wszystkie dzieci chodziły w prawdzie. Żyły duszebnie, żyły ciałem. Ósmy rozdział listu do Rzymian, a jedenasty wers mówi, chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, ale duch, który ożywił Jezusa Chrystus może co? ożywić wasze martwe ciało jest to możliwe chodzić w prawdzie jest to możliwe aby nasza dusza miała się dobrze i czytamy dalej a teraz proszę Cię Pani abyś wzajemnie się miłowali a nie podaję Ci tego jako nowe przykazanie lecz jako przykazanie które mieliśmy od samego początku a to jest miłość abyśmy postępowali według przykazań Jego tu Duch Święty zwraca nam uwagę, że jak dzisiaj był ten fragment czytany, ojciec dał syna, to jest miłość, agapę, tak my dając swoją miłość chodzimy w czym? W prawdzie, czyli w posłuszeństwie Słowu Bożemu. Tak wyrażamy miłość, a nie cytujemy jakiejś miłości nad to, która nawet ma moc zaakceptować w nasz grzech. To jest nieprawda, to jest oszukaństwo. To jest miłość Kiedy my, dając, wyrażając Bogu swoją miłość Przestrzegamy Jego przykazania. Amen Nie można inaczej tego wersetu pojmować Moi kochani Taka jest to przykazanie Które słyszeliście od początku Aby było co? Zasadą waszego postępowania Więc widzimy, że są zasady Są zasady, które nas obowiązują To jest zasada Ale moglibyśmy zadać pytanie Po co te zasady są? I Biblia dalej mówi tak, bo wyszło na świat wielu zwodzicieli Którzy nie chcą uznać, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele Taki jest zwodzicielem i antychrystem. Miejcie się na baczności, abyście nie utracili tego, nad czym pracowaliśmy Lecz abyście pełną zapłatę, co otrzymali Kto by nie chciał wynagrodzenia pełnego? A więc musimy baczyć, musimy pilnować Musimy prowadzić bój. I kiedybyśmy otwarli Księgę Michała, bo mógłby ktoś powiedzieć, z jakiej racji? Dlaczego muszę płacić tak mocną cenę? I jestem wdzięczny Duchowi Świętemu, że dzisiaj było czytane na początku. O świecie, którym się bardzo dobrze powodzi. Ale nasza dusza patrzy w stronę świata. To jest niemożliwe. My jesteśmy. Cieleśni, my mamy ciała i nasza duszebność również musi być zbawiona. Amen. Za chwilę to wykaże. Jeśli nie jest zbawiona, to będzie stwarzała pozory, pozory pobożności. Ale w mineraszu chciałbym Wam wszystkim i sobie również zwrócić uwagę na to, dlaczego mamy się zapierać samych siebie. Dlaczego mamy to, co brat Czesław przeczytał, wykonywać, bo to jest bardzo istotne. Szósty rozdział Księgi Michała mówi tak siódmy werset i poniżej. Czy Pan ma upodobanie w tysiącach baranów, w dziesiątkach tysięcy strumieni oliwy? Czy ma dać swojego pierworodnego za swoje, za swoje postępowanie? Czy ma dać swojego pierworodnego za swoje postępowanie? Albo za nasze? Własne dziecko na oczyszczenie moich grzechów, mówi Pan. Oznajmiam Ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od Ciebie. Tylko abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem. Amen. Zdajmy sobie z tego sprawę, że Bóg dał swojego Syna, tak jak brat Czesław czytał, za nasze grzechy i Bóg żąda od nas, abyśmy co? Przestrzegali prawa, zakonu duchowego, nie mylmy tego z dziesięciorą przykazań, bo Bóg z powodu Dzieci Bożych ma wyższe wymagania, wymagania duchowe, i moglibyśmy tutaj wiele na ten temat powiedzieć, ale dał własne dziecko, abyśmy mogli żyć. I abyśmy w miłości, o której przed chwilą czytaliśmy z jasztu Jana, z naszymi braćmi i siostrami. Amen. W miłości, będąc dla nich wzorem. I ktoś może powiedzieć, jakże to się może stać. Psalm 19, kiedy byśmy otwarli, Duch Święty zwraca nam uwagę, jak dobrze to się może stać. I będę szybko czytał, bez komentarza. Zakon Pana jest doskonały, ósmy werset, psalmu XIX. Zakon Pana jest doskonały, pokrzepia duszę, świadectwo Pana jest wierne. A więc widzimy, że Słowo Boże co robi? Pokrzepia naszą duszę w pokuszeniach. Kiedy diabeł atakuje, to zakon Pana pokrzepia naszą duszę, bo nasza dusza ma pragnienia. I teraz musimy o tej recepcie wiedzieć, że zakon Pana pokrzepia nasze dusze, nie świat. Jeśli świat pokrzepi naszą duszę, to znowu będziemy pragnęli. Znowu będziemy chcieli się napić świata. A Pan Jezus powiedział, kto co? Mnie się napije, to jest parafraza. Nigdy już pragnął, nie będzie czego innego. I Biblia dalej mówi tak. Zakon Pana jest doskonały, potrzepia duszę, świadectwo Pana jest wierne, uczy prostaczka co mądrości. A mądrość łączy się również z bojaźnią Bożą, ale na ten temat pozwólcie, że nie będę mówił. Rozkazy Pana są słuszne, rozweselają serce. Przykazania Pana jest jasne i oświeca co oczy. Nic skomplikowanego rozwesela nasze serce. Ono jest jasne, to przykazanie. Nie potrzeba mieć 180 tytułów z przodu, żeby rozumieć Słowo Boże. Oczywiście swojego nazwiska. Bo ono jest raz na zawsze powiedziane i rozwela serce prostaczka. Amen. Nie prostaka, ale człowieka, który prosto pojmuje Słowo Boże. Człowieka, który chce służyć Bogu. I dalej Biblia mówi, bojaźń Pana jest czysta, ostoi się na zawsze. Amen. Boja, bojaźń Pana, nie lęk. Bojaźń Pana jest czysta, bojaźń wiele rzeczy wywołuje w naszym życiu. Strach, lęk, niemożność. Ale jakbyśmy skłonili kiedyś swoje serca, czytali Słowo Boże w perspektywie bojaźni Pana, ona bardzo dużo rzeczy wykonuje i bardzo się opłaca jest początkiem mądrości. I wiele innych cech jeszcze bojaźń Pana wytwarza. I dalej, kiedy byśmy czytali Słowo Boże, mówi tak. Wyroki Pana są prawdziwe, a zarazem sprawiedliwe. Są bardziej poż pożądane niż złoto, nawet najmniej najszczersze i słuszniejsze niż miód, i słodsze niż miód, nawet najwyborniejszy. Również Twój sługa oświecił się nimi. Wielka jest nagroda dla tych, którzy ich szczegą. Uchybienia, któż z nas, uchybienia, któż z nas może. Ukryte błędy, odpuść mi. Także od zuchwałych Ostrzeż sługę swego, aby nie ponowali nade mną. Wtedy będę doskonały i wolny od wszelkiego grzechu. Niechaj znajdę upodobanie słowo ust moich i myśli serca mego u Ciebie, Panie. Opoko moja i odkupienie moje. To modlitwa, prośba psalmisty. Bóg ma upodobanie również i w nas. Bóg nie ma upodobania w śmierci grzesznika. Ale Bóg wymaga pewnych rzeczy, aby się nami cieszył. I kiedy my przejdziemy tą metanoję, kiedy zobaczymy, że Słowa Boże, Jego sprawiedliwe wyroki Boga są słuszne, one wiele cech tutaj można powiedzieć ostrzegają nas przed tymi, którzy są zwodzicielami. Pouczają nas, prowadzą nas. Ale dlaczego się tak nie dzieje, tak jak brat Czesław powiedział, od razu, kiedy uwierzymy. Ja muszę powiedzieć wam, że przechodzimy parę etapów. Pierwszy etap to jest niemowlęctwo, gdzie Biblia mówi za, pragnijcie co prostego, niesfałszowanego mleka, które może co was pouczyć. I przystąpcie do niego, do kamienia to jest Piotra, prawda, żywego. A więc widzimy, że to są dwa warunki, pragnienie i przystąpienie do Jezusa Chrystusa. To jest recepta na zbawienie naszej duszy. I Biblia wyraźnie później wykazuje nam pewne cele. Jest walka o duszę. Diabeł nam w ogóle nie popuścił, żebyście wiedzieli. Są takie nauki, gdzie mówi podnieś rękę, przyjmij Jezusa, a wszystko jest nowe. Najlepsze diabła oszustwo. Bo za parę tygodni znajdujemy w siebie starą duszebność. Wszystko jest nowe rzeczywiście dla Boga, bo Jezus wszystko wykonał, ale my musimy z swojej strony, tak jak Biblia mówi, podejmijcie bój o wiarę waszą, która została przekazana raz na zawsze komu? Świętym. I tu brat Czesław mówił, abyśmy się uświęcali. List Jakuba. Pomijam już wszystkie inne fragmenty, ale otwórzmy list Jakuba i zobaczmy, co Jakub mówi o tym, aby... Potwierdzone było to, co przed chwilą powiedziałem. W pierwszym rozdziale listu Jakuba jest pewnego rodzaju recepta, będę się skracał, jeszcze mi troszeczkę tylko zostało. Pierwszy rozdział, 19 do dwudziestego wersetu. Biblia mówi tu w tym fragmencie w ten sposób, wiedzcie to umiłowani bracia moi, a nie każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia i nieskory do gniewu. A więc widzimy, że fragment w Hebrajczykach mówi, że staliście się ociężali w słuchaniu. Dzisiaj jest taka y, moda, że ludzie wiele słuchają kazań w internecie i łapią tylko to, co ucho chce. Mają w sercu pogląd, nie mają słowa Bożego, ale mają pogląd i słuchają, jeśli złapią nauczyciela, który im dopasował do poglądu, to jego będą słuchać. Ale Biblia na ten temat mówi, że staliście się ociężali co w słuchaniu, inaczej w posłuszeństwie Słowu. Jeśli stajemy się ociężali w posłuszeństwie i Słowo Boże nam ciąży, to ze względu na czas moglibyśmy być nauczycielami, ale znowu Słowo powraca do to, że musicie, co mleka wam trzeba, podstaw. A więc widzimy, że niewykonywanie Słowa Bożego powraca nas do duszepności z inicjatywy naszej, a również i sił ciemności. Ale Słowo Boże mówi tak, tu pewna recepta jest na to, abyśmy żyli w Jezusie Chrystusie. Biblia mówi tak, każdy człowiek niech będzie do słuchania. Słuchania Słowa Bożego, które później w dalszych wersetach rozjaśnia nam, w jaki to jest sposób słuchania Słowa Bożego, co mamy czynić. I Biblia tu mówi tak, nie skory do mówienia, nie skory do gniewu, a więc widzimy, że w pewnym momencie gniew nasz, który jest naturalnym naszym towarzyszym w życiu. Pewne rzeczy, kiedy czynimy w gniewie, nie jesteśmy w stanie Wykonać woli Bożej Pokrótce za chwilę to udowodnię Biblia mówi tak Bo gniew człowieka nie czyni tego Co? Sprawiedliwe u Boga A więc widzimy Że jeśli pewnym Motywem naszego postępowania Jest gniew Gniewam się na brata Gniewam się na siostrę, Gniewam się na sytuację Gniewam się nawet na to, że muszę być posłuszny Słowu Bożemu Bo moja dusza zupełnie inaczej pragnie ale gniew w pewnych sytuacjach nie czyni tego co sprawiedliwe u Boga. Dlaczego tak jest? Ponieważ naturalna nasza funkcja bardzo często jeśli o tym nie wiemy, działa przeciwko nam. Nie chcę na ten temat dziś mówić, bo Biblia mówi już w Efezjanach, prawda, że nikt nie zachodzi słońce nad gniewem waszym, ale pokrótce wam powiem dlaczego, bo wielu ludzi to cytuje i podaje metody na to, aby pozbyć się gniewu. Ale widzimy, że te metody bardzo często Nie usuwają z naszego życia gniewu I teraz co usuwa z naszego życia gniew? To jest dobre pytanie, tak? Co usuwa z naszego życia gniew? Albo inaczej, nadmiar gniewu Bo on będzie zawsze występował Ale jak my go mamy zniszczyć do tego wymiaru Aby nie czynił w naszej duszy pustki? Słowo, żeby i tak bo gniew człowieka nie czyni tego, co jest sprawiedliwe u Boga, przeto odrzućcie wszelki brud, nadmiar złości i przyjmijcie z czym? Z łagodnością wszczepione was Słowo Boże, które może zbawić dusze wasze. Zobaczmy, że nasze dusze mogą być zbawiane, kiedy przyjmiemy z czym? Z łagodnością wszczepione już w nas, Słowo Boże. A więc widzimy, możemy z tego kontekstu sobie po prostu odpowiedzieć na pytanie, że może to słowo być przyjęte z gniewem, a może być przyjęte z łagodnością. Pytam Was samych, która forma wykona w nas pracę? Gniew nie czyni tego, co sprawiedliwe u Boga, a Królestwo Boże jest Królestwem czego? Sprawiedliwości Bożej. A więc widzimy, musimy sami siebie skonfrontować, jak reagujemy na Słowo Boże, którego akurat nie chcemy wykonywać, bo nie pasuje naszej duszebności. Jeśli z gniewem mówimy, nie, nie, nie, ja mam na ten zupełnie inny pogląd. Słowo Boże w nas nie wykona pracy. Będzie wtedy rządziła nasza duszebność dalej. Ale jeśli Słowo Boże absolut Przyjmiemy do naszej duszewności z czym, z łagodnością, może zbawić nas z Oszustwa grzechu. Nie wiem, czy mnie rozumiecie. Może nas zbawić z Oszustwa grzechu. Dlaczego to mówię? Kiedybyśmy otwarli Ozeasza siódmy rozdział, zobaczmy, jak funkcjonuje grzech, gniew. Siódmy rozdział, szósty werset, będziemy czytać tylko ten jeden I powiem wam, co gniew może uczynić, jeśli my z nim się nie rozprawimy Jeśli nasza duszebność nie przyjmie z łagodnością słowa Biblia mówi tu tak Bo ich serce jest gorące jak piec Ich gniew przez całą noc uśpiony wybucha rano jak ogień płomieniem Widzicie? Ale ludzie mają duszebną metodę na to, aby gniew uśmierzyć Gniewamy się, więc ktoś mówi, prześpi ten gniew. Niedawno tu słyszałem wielkiego kaznodziei, który mówi, prześpijcie się. A Biblia mówi, jeśli się prześpić z gniewem, to on rano wybucha jak ogień. Co zrobić? Bardzo często policzymy do dziesięciu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć i już nie ma gniewu. Tak, emocja spada, ale zamiar w sercu z zemsty, zamiar w sercu wykonania zła jest nadal. Przyszmy o tym nie panona, emocja może spać, ale nagle, kiedy my przenosimy gniew na drugi dzień, już emocja opada, bo ona naturalnie zawsze opada. Tak funkcjonujemy. Ale w sercu pozostaje myśl. Trzynasty rozdział. Ewangeliana, nie otwierajcie, możecie sprawdzić drugi werset. Tam pisze tak, że szatan wzbudził myśl w sercu Judasza, aby sprzedał Jezusa. Więc widzimy, że my musimy pozbyć się czegoś ze serca, bo wtedy diabeł, zachowując naszą wolną wolę, ma taki instrument, który wbudza w nas nasze myśli złe. Jeśli gniew przechowamy do drugiego dnia, już nie reagując, prawda, jako emocje, ale możemy w naszym, w naszym sercu diabeł w tym momencie zaczyna pracować i zaczyna z powodu naszego gniewu przez Panego w ten czy inny sposób wykonywać swoje dzieło, abyśmy o tym wiedzieli. A więc wracamy do Jakuba i Biblia mówi tak, aby były zbawione dusze wasze, a bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko co słuchaczami. A więc widzimy, że to jest ta recepta. Staliście się ociężali w czym? W słuchaniu. Ale można by było sparafrazować to. Staliście się ociężali w wykonywaniu słowa. Bo Biblia dalej, kiedy byśmy to przeczytali, wyjaśnia nam dokładnie to, co ja dzisiaj mam na myśli. A bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oczekującymi, oszukującymi samych siebie. Bo jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest Przepraszam, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przegląda się swemu naturalnemu obliczu, bo przypatrzywszy, później nic z tym nie robi. A więc widzimy, że my bardzo często mamimy samych siebie. Ale wykonanie Słowa Bożego to jest wyrażanie miłości do Boga, to jest wyrażanie miłości również do brata. Jaka powinna być postawa nasza? Wróćmy do Michała, nasza, do siódmego rozdziału i teraz będziemy czytać siódmy, dziewiąty werset postawa nasza postawa naszej duszy, postawa naszego ducha i postawa naszego ciała bo duch, dusza i ciało powinny być w całości zachowane co na dzień Pana i siódmy werset mówi tak lecz ja będę wypatrywał Pana, będę wyczekiwał Boga mojego zbawienia, amen można by było powiedzieć tak to, co brat Czesław dzisiaj przeczytał. Lecz ja i dom mój będziemy służyć Panu, ale teraz nasza osobista decyzja, to, o czym brat mówił, musi być również naszą decyzją w moim życiu. Ona potem emanuje na nasz dom. Jestem głową rodziny. Moja żona tu w tamtym roku była dwa lata temu, mój syn, moja synowa, mam trójkę synów. I mogę powiedzieć, że ja i mój dom służymy Bogu. I raduje się moja dusza Oglądając moje dzieci Które kochają Boga I nie ze mnie to, ale łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa Ale widzicie tu troszkę recepty Słowa Boże mówi dalej tak Lecz ja będę wypatrywał Pana Będę wyczekiwał Boga Mojego zbawienia Błogosławiony, który czyta co Tą księgę, znacie Którą dzisiaj Czesiek przeczytał To jest objawienie Jana To jest błogosławiony, który oczekuje przyjścia ja oczekuję przyjścia codziennie, kiedy rano się budzę Jezusa do mojego serca. Amen. Codziennie Go oczekuję, żeby dziś do mnie przyszedł, żeby do mnie powiedział. Kiedy rano wstaję, to klękam na kolana i zapraszam mojego Jezusa, mojego Boga do dzisiejszego dnia. To jest recepta dla naszej duszebności. Nie ciesz się z mojej niedoli, moja nieprzyjaciółko. A więc widzimy, żeby gniew w nas nie był. To Biblia mówi bardzo prostą receptę. Nie ciesz się, moja nieprzyjaciółko. Ja nie będę obmyślał na ciebie wędety gniewu. Chociaż upadłem jednak wstanę chociaż siedzę w ciemności, jednak Pan jest moją światłością. Amen. Chociaż czasami ktoś nas złapie na potknięciu, to nasza dusza powinna tak mówić. Chociaż siedzę w czynności. Ale kiedy powstanę, zajaśnieje mi Chrystus. Amen. Ale powstań. Powstań, bracie i siostro. Nie myśl o zemście, ale myśl o tym, że ty masz powstać w Jezusie Chrystusie. A On ci na pewno zajaśnieje. Bardzo często Prosperita, o której dzisiaj była tu mowa, Naszą duszę, ale Biblia mówi tu zupełnie Coś odwrotnego, muszę znosić Co? Gniew Pana Muszę go znosić Moi kochani bracia i siostry Przyzwyczajmy naszą duszewność Że czasami Bóg nas smaga Bo nas co? Miłuje Bo jeśli Nie jesteś pod wychowawcą, To nie jesteś dzieckiem prawym I znoś to Duszo moja Znoś to Ale dalej, kiedy byśmy czytali Gdyż zgrzeszyłem przeciwko niemu Aż ujmie się za mną Kiedy on się za mną ujmie Jeśli wyznasz swój grzech i go porzucisz To od razu się Bóg za tobą ujmie, amen Bo nawet gdybyście zgrzeszyli Ja powiem wam tak, że jeśli zgrzeszę To od razu go wyznaję głośno A wielu ludzi wyznaje grzech w myślach To nie działa bo Biblia mówi o wyznaniu. Aby obok światów, który nam się przygląda, słyszał to, wtedy krew Jezusa nas co obmywa i jesteśmy w Jezusie Chrystusie nadal. Pomimo to, żeśmy zgrzeszyli. Panie, miałem dzisiaj złe myśli. I mówię to bardzo często się nam jest źle przyznać do swoich słabości. I tak, kiedy moja dusza się źle miała, to kiedy próbowałem wyznać mój grzech, to jeszcze się oglądałem, czy ktoś się patrzy, a ja byłem sam, bo bardzo często nam samym jest się przyznać, że jesteśmy grzesznej natury. Amen. Ale jeśli wyznamy swój grzech, wierny jest Bóg i co? I odpuszcza nam Go. I dalej pisze tak Bóg. I Bóg, kiedy to zrobię, wymierzy mi sprawiedliwość. Wyprowadzi mnie na światłość. Amen. To jest codzienna reperacji naszej duszy. Bo jeśli w naszej duszy jest grzech, to diabeł dokłada grzech do grzechu. Zakłada przyczółek. A my definiujemy to tak, przecież nikogo nie zabiłem, ani nikomu nic nie ukradłem. Ale oszustwo grzechu to nie te grzechy, które znamy. Oszustwo grzechu to zupełnie inna rzecz. To łaska Boża w Duchu Świętym, który nas wspomaga i buduje to On ukryte rzeczy wyja na jaśnie. Amen. To On wprowadza nas w wszelką prawdę tego i prawdę o nas, we wszelką prawdę. Jeśli my jesteśmy w stanie reperować nasze dusze, to będziemy żyli w Jezusie Chrystusie. I wymierzy mi sprawiedliwość i wprowadzi mnie na światło, aby ujrzał Jego Sprawiedliwość. A więc widzimy, że sprawiedliwość ludzka to niesprawiedliwość Boża. Kiedy będziemy ten proces duszy bez przerwy odnawiać przez posłuszeństwo Słowu, przez pozbywanie się grzechu, jeśli go wykonam, przez doświadczenie, które bardzo często doprowadza nas do tego, abyśmy się nad sobą zastanowili, to Bóg ukaże nam swoją sprawiedliwość. Nie będzie już nasza dusza mierzyła sprawiedliwością ludzką, ale będzie mierzyła sprawiedliwością Bożą, która jest zupełnie inną sprawiedliwością. Wtedy w nas zamieszka pokój Boży, który przewyższa wszelkie poznanie, wszelkie doznanie. I Wtedy będziemy w stanie wydawać owoce. I kończąc już z mojej kochani, aby dłużej nie przedłużać pierwszy Piotra. I to jest tak, jak brat Czesław zostawił was z pewnym życzeniem, tak ja chcę was również zostawić z takim życzeniem Bożym. Od siódmego wersetu pierwszego rozdziału, pierwszego listu Piotra będziemy czytać Słowo Boże. I to jest dla mnie i dla was wszystkich życzenie, abyśmy to robili. A żeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane. A więc widzimy, że Duch Święty Ci nam mówił, co, nam, co dla nas ma być cenniejszego. Nie ten świat, ale wypróbowana wiara nasza, aby okazała się cenniejsza. Ku chwale i czci i sławie, gdyż się objawił Jezus Chrystus. Tego miłujcie, chociaż Go nie widzieliście. Wierzycie w Niego, chociaż Go teraz nie widzicie. I wieselicie się radością niewysławioną i chwalebną. Osiągając co? Cel wiary, zbawienie dusz. Wszystkim wam życzę i sobie, abyśmy osiągnęli cel wiary. Aby nasza dusza była zbawiona i abyśmy nie byli miotani byle porządliwością. Niech Bóg nam wszystkim błogosławi w Jezusie Chrystusie. Amen. Amen. Powstańmy, kochani, do modlitwy. Dziękujemy Panie Jezu Chryste że przyszedłeś na tą ziemię, aby ratować ludzkie dusze. Dziękujemy, że dałeś swoje życie, aby wyrwać nas z mocy śmierci, grzechu, nieprawości, zła, które jak trucizna zakażały nasze umysły, powodowały, iż byliśmy dziećmi gniewu, prowadziły nas na bezdroża zagłady. Choć nie jedna droga mogła wydawać nam się dobra, to jej końcem była śmierć. Dziękujemy, że umiłowałeś nas pomimo naszej bezbożności. Nie było w nas nic atrakcyjnego, nic, co mogłoby Ciebie zachwycać. Byliśmy martwi w naszych grzechach, upadkach. Choć wydawało nam się, że żyliśmy, to jednak pozbawieni Twego życia, dalecy od Twojej sprawiedliwości, byliśmy martwi, zgubieni, bez nadziei. Dziękujemy, że przyszedłeś, Dziękujemy, że dałeś swoje życie za nas, aby ratować nas od wiecznej śmierci, od wiecznej zagłady, od wiecznego potępienia. Dziękujemy, że pozostawiłeś nam wzór, doskonały wzór, niedościgniony wzór, a jednak wzór życia i sprawiedliwości, do którego zmierzamy, który pragniemy naśladować i który przez Twojego Świętego Ducha, który mieszka w naszych sercach, możemy naśladować nie w naszej własnej sile ale w zdolności, która pochodzi od Ciebie Panie modlimy się, by nasze serca były wolne od miłości tego świata modlimy się i prosimy Cię byś uwrażliwiał nas na to kiedykolwiek w naszych sercach budzi się miłość do tego świata, miłość do złudnych rozkoszy i wartości, które usidlają naszą duszę które prowadzą nas do grzechu i ostatecznie, których końcem jest śmierć Panie, modlimy się, byś w swojej łasce wskazywał nam drogę zwycięstwa Drogę wiary, drogę naśladowania Ciebie, drogę miłości, zaufania Tobie, poddania się Tobie Bycia pełnymi Twojego ducha, pełnymi Twojej prawdy, objawienia, które przynosisz przez Twoje święte słowo Panie, modlimy się, by dzisiejsze słowo, które słyszeliśmy, pozostało w nas i wydawało błogosławiony owoc w naszym postępowaniu. Ku Twojej chwale prosimy przez imię Twojego Syna, który nas umiłował, który za nas umarł, który z martwych stał, który oręduje za nami i który przyjdzie w swej chwale i mocy, aby objawić pełnię Twojego królestwa i panowania. Amen. Amen.